mi się pewien fragment, a w zasadzie dwa fragmenty, które chciałbym odczytać, które nie miałem w planie w dzisiejszym wspomnieć. Pierwszy fragment jest z księgi Jeremiasza z ósmego rozdziału. Ósmy rozdział, siódmy werset. I bocian ma na powietrzu, zna ustawione czasy swoje i synogarlica, i żuraw, i jaskółka przestrzegają czasu przylecenia swego. Ale lud mój nie zna sądu pańskiego. I drugi, może bardziej znany fragment z księgi Izajasza, z pierwszego rozdziału. Zna wół gospodarza swego i osioł żłup pana swego ale Izrael mnie nie zna, lud mój nie rozumie. Parę dni temu Oleg powiedział takie słowa, że te ptaszki, które tutaj nam ćwierkają, one nie mają problemu z oddawaniem chwały Bogu. Bóg stworzył ten świat, nadał mu pewne prawa swojemu stworzeniu i to funkcjonuje, to działa. Staszki śpiewają, Bocian zna swoje czasy, Jaskółka, syno, garlica zna czas przylecenia i odlecenia swego i nie ma problemu dla stworzenia, żeby działało według Bożych praw. Tak naprawdę Bóg ma problem z człowiekiem. I to, co Dominik opowiadał nam, pokazuje, że jeżeli człowiek nie pozna Sądu Bożego i praw Bożych, które dotyczą jego, bo nie chodzi o prawa, które dotyczą zwierząt, bo zwierzęta przestrzegają tych praw, jeżeli człowiek nie będzie znał Sądu Pana, nie będzie znał praw, które dotyczą jego życia, życie swoje zamieni w ruinę. I w tym, tych dwóch wersetach, które przypomniały mi się na kanwie tego, co mówił Dominik, one pokazują, że Bóg ma również problem z ludźmi, którzy są zaliczeni do ludu Bożego. Kiedy czytamy całe słowo, czytamy zwłaszcza Stary Testament, to widzimy życie ludzi, do których Bóg przemawiał którzy osiągnęli błogosławieństwo i są zaleczani do tzw. bohaterów wiary wymienionych w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale. Znamy też ludzi, którzy przez całe swoje życie sprzeciwiali się Bogu i znamy też ludzi, którzy dostawali Boże Słowo i różnie to Słowo w nich pracowało. To znaczy... Albo to słowo wykonywali, albo to słowo nie wykonywali i możemy dostrzec pewne efekty tego, co to słowo w tym życiu tych ludzi wywołało. I tak naprawdę Bóg chce, aby posłane słowo zostało przez nas wykonane. I znamy wersję z Nowego Testamentu z listu Jakuba, kiedy człowiek się przegląda w zwierciadle i widzi, jakim jest, natomiast odchodzi... I zapomina tej Bożej weryfikacji jego życia. Winston Churchill, człowiek no niezbawiony, powiedział takie zdanie. Człowiek idzie i potyka się, ale wstaje i idzie dalej, jakby się nic nie działo. I to właśnie jest też taka ilustracja tego, że Bóg zweryfikuje ludzkie życie Pytanie jest tylko, czy człowiek wyciągnie konsekwencje z tego, co Bóg do niego mówi. Jeżeli nie wyciągnie, spotkają go za to konsekwencje. I chciałbym podać pewne przykłady z życia ludzi. Wiem, że czas jest trochę ograniczony, ale pokazać przez te kilka postaci z Biblii, skupić się nie na przykładzie od początku do końca negatywnym. Nie będziemy mówili przecież o Herodzie, nie będziemy mówili o ludziach, którzy od początku do końca sprzeciwiali się Bogu, ale chciałbym powiedzieć o ludziach, do których dotarło słowo i nie zawsze ludzie w swoim życiu podejmowali decyzje na podstawie tego słowa. Brat Karol mówił o czymś takim, że nie chciałby, żeby to, co mówi, tylko poruszało serca. Powiem tak, to dobrze, że to porusza serce, ale najważniejsze jest to, żeby to słowo wykonało swoją pracę. I chciałbym zacząć od takiej postaci z Biblii. To był król To jest pewien moment w historii Izraela po śmierci Salomona. Bóg postanowił z powodu nieprawości Salomona podzielić cały kraj na dwie części, na Judę i Izrael. I do Izraela został powołany jako król Jeroboam. To są historie z pierwszej Księgi Królewskiej, 11 rozdziału. Będę czytał pewne tylko fragmenty, bo no czas nie pozwala na to, żeby całą historię tutaj przedstawiać, tylko wspomnę właśnie o tych okolicznościach, w którym momencie w historii Bożego Ludu pojawia się ten król. To jest jedenasty rozdział pierwszej Księgi Królewskiej i przeczytam pewne tylko fragmenty od trzydziestego, czyli moment powołania Jeroboama na stanowisko króla. Stało się to, jak to często bywa w Starym Testamencie przez proroka. 30 werset 11 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Wtedy wziąwszy Achyjasz płaszcz nowy, to jest prorok Boży, który miał na sobie, rozdarł go na 12 sztuk i rzekł do Jeroboama, weź mi sobie 10 sztuk, bo tak mówi Pan Bóg Izraelski: Oto ja oderwę królestwo z rąk Salomonowych, a Tobie dam dziesięć pokoleń. I 38. Przetoż, jeśli będziesz słuchał wszystkiego, co przykaże, i będziesz chodził drogami moimi, czyniąc to, co jest dobrego w oczach moich, strzegąc wyroków moich i przykazań moich, jako czynił Dawid, sługa mój, Wtedy będę z tobą, a zbuduję ci dom mocny, jaką zbudował Dawidowi i podam ci Izraela. Widzimy, że w sposób taki, według Bożego rozrządzenia przez proroka, w sposób taki symboliczny został powołany i na stanowisko króla. Bóg mu mówi, że jeżeli będziesz czynił przykazania, chodził drogami moimi, wtedy będę z tobą i zbuduję ci dom mocny. Jak funkcjonował Jeroboam dalej? I tu był właśnie problem. Jeroboam myślał sobie w ten sposób. To są dalsze rozdziały. W Zakonie Mojżeszowym było napisane, że każdy mężczyzna musiał się pojawić w Jerozolimie i to jeszcze na dodatek nie z gołymi rękami. Myślał sobie w ten sposób, jeżeli moi ludzie będą chodzili do Jerozolimy, a Jeruzalem był stolicą Judy, tego państwa drugiego, to mogą swoje serca obrócić ku temu państwu i moje królestwo upadnie. I co wymyślił? Wymyślił kult cielców, bożków, aby ludzie nie chodzili do Jeruzalemu, tylko zostali na miejscu. Myślał w sposób ludzki, bojąc się, że jego królestwo, w pewnym momencie ludzie po prostu obrócą się w stronę Judy i jego królestwo upadnie. I myślał w sposób ludzki, analizując całą sytuację, że warto by było zrobić swój, swój kult na miejscu. Na dodatek powoływał jako kapłanów y, ludzi z pospolitego ludu, nie, nie synów Aarona, nie z pokolenia Lewiego. I tak po ludzku mówiąc, zaczął kombinować, jak ustrzec się pewnego zagrożenia. I co Bóg robi w tej sytuacji? Bóg znowu posyła proroka i mówi do niego, to jest rozdział 13, tej samej Księgi I Królewskiej, Wysyła z tej Judy właśnie proroka i czytamy od pierwszego. A oto mąż Boży przyszedł z judztwa ze Słowem Pańskim do Betel, gdy jej robołam stał u ołtarza, aby kadził. I zawołał przeciw ołtarzowi Słowem Pańskim i rzekł Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto syn narodzi się z domu Dawidowego imieniem Jozjasz, który będzie ofiarował na Tobie kapłany wyżyn kadzące na Tobie i kości ludzkie popalą na Tobie. I dam mu znak dnia Onego, mówiąc, ten ci jest znak, że to mówił Pan. Oto się ołtarz rozpadnie, a wysypie się popiół, który jest na nim. A gdy usłyszał król Jeroboam słowa męża Bożego, które obwoływał przeciw ołtarzowi w Betel, ściągnął rękę swą od ołtarza, mówiąc, pojmajcie go. I uskła ręka jego, którą wyciągnął przeciwko niemu i nie mógł jej przyciągnąć do siebie. Ołtarz też się rozpadł i wysypał się popiół z ołtarza według znaku, który dał mąż Boży słowem pańskim. Przecież odpowiadając król, rzekł do męża Bożego Proszę Cię, proś oblicza Pana Boga Twego, a módl się za mną, aby się wróciła ręka moja do mnie. I modlił się mąż Boży w obliczu pańskiemu i wróciła się ręka królewska do niego tak jak pierwej. I wtedy rzekł król do męża Bożego, pójdź za mną do domu, abym, abyś się posilił i dam Ci upominek. Na tym się zatrzymamy. Widzimy, że Bóg widział, że to, co zrobił Jeroboam, było złe, niezgodne z Bożym zakonem i dał napomnienie. I człowiek, który dostał słowo wcześniej, że będzie królem i obietnicę, że będzie jeżeli będzie chodził drogami pańskimi, to jego królestwo będzie utwierdzone. Zaczął robić złe rzeczy, Bóg okazał łaskę i posłał proroka, który w sposób cudowny, w sposób ponadnaturalny pokazał mu, że źle czyni. Zauważcie, że prorok nie mówił samej suchej teorii wykładu zakonu, że to, co robi, jest niewłaściwe, ale w sposób bardzo obrazowy pokazał mu, że to, co robi, jest złe i pokazał mu, yy, że Bóg może w sposób ponadnaturalny pokazać człowiekowi, że odszedł od niego. Ten, przecież ten ołtarz nie był z byle czego stworzony. To nie były jakieś sklecone europalety czy coś takiego, tylko był to ołtarz, który przez Bożą moc się rozsypał. I reakcja początkowa Jerobama jest taka, że wierzcie no, go, słudzy, pojmajcie go. I w tym momencie jego ręka się zatrzymała. Wyobraźcie sobie żyć ze świadomością i z taką do końca życia z wyciągniętą ręką. To musiał być dla niego szok. On to bardzo, yy, musiał się bardzo zdziwić i na pewno bardzo przestraszyć, bo to jest rzecz taka niesamowita, że człowiek wyciąga rękę i nie może jej cofnąć z powrotem. To spowodowało, że przez moment... Ta sytuacja go poruszyła. Przecież on chciał go pojmać, chciał go pewnie wrzucić do więzienia albo jeszcze coś gorszego z nim zrobić. Natomiast te dwa cuda, które się stały, to rozsypanie tego ołtarza i to, że yy, jego ręka najpierw uschła, po, później została przywrócona do zdrowia, Zobaczcie, że król zareagował w ten sposób do męża Bożego. Pójdź za mną do domu, abym cię, abyś się posilił dam ci upominek. Wiemy, czytamy te słowa, że mm, prorok Boży otrzymał słowo od Pana, żeby nigdzie się nie zatrzymywać, nic nie spożywać. Natomiast ta reakcja tego króla pokazuje, tak jak powiedział Karol, poruszone serce. On został w tym poruszony, ewidentnie. Natomiast w dalszej części tego rozdziału, Czytamy w 33. To, gdy to się stało, i tak nie odwrócił się Jeroboam od drogi swej złej, ale znowu naczynił z pospolitego ludu kapłanów wyżyn. Kto tylko chciał, poświęcał rękę jego, aby był kapłanem. Zobaczcie, przeżył, poruszyło go to na pewno ta sytuacja, natomiast nie zmieniło to jego życia. I tak samo jest z nami. Jeżeli Tutaj słyszymy słowo, które nas porusza, nasze serce. Ja jestem naprawdę poruszony tym, co tutaj się dzieje i mam naprawdę dobry czas. Natomiast to, co było wcześniej też wspomniane, istotne jest tak naprawdę to, co się stanie długofalowo. Jakie my decyzje w swoim życiu podejmiemy na podstawie tego, co Bóg mówił do naszego serca i jak Bóg poruszył nasze serce. To jest efekt, który chce Bóg osiągnąć z człowiekiem, do którego mówi. Nie tylko, żeby był poruszony, żeby cieszył się z tego, że coś zobaczył duchowego, coś wspaniałego, ponadnaturalnego, tylko żeby podjął właściwe decyzje. I widzimy, że takiej decyzji Jaroboła nie podjął. Nadal nawet czynił gorzej. I zobaczcie, co się stało dalej. Zachorowało jego dziecko. To jest rozdział 14, nie będziemy tego czytać. Zachorowało jego dziecko i znowu ten sposób myślenia, takiego kombinowania się ujawnił. Powiedział do żony, przebierz się, ubierz się za kogoś, podaj się za kogoś innego, idź do tego samego proroka, który mnie powołał na stanowisko króla. I ona poszła, radząc się, co będzie z tym dzieckiem. I zobaczcie, w tym momencie, w tym rozdziale mamy taką sytuację, że Bóg przez proroka mówi bardzo... Mocne słowa. Wiem, kim jesteś, po co się przebierasz. Nie będę, będę, będę srogim posłańcem dla ciebie. Zobaczcie, Bóg mówi do człowieka, napomina go, w cudowny sposób chce poruszyć jego serce. Człowiek nie zmienia swego życia i efekt jest taki, że w pewnym momencie łaska Boża się kończy i prorok nie jest już dobrym posłańcem, dobrym... Aniołem tylko mówi słowa, które są, jak poczytacie, przerażające. Słowa, które oznaczają, że cały ród Jeroboama zostanie, zniknie po prostu, zostaną wszyscy przedstawiciele tego rodu zabici. I to potem się stało. To nie dotyczyło tylko Jeroboama, ale i innych też ludzi. To nam mówi, że i ostrzega jednocześnie, żeby... Krótko mówiąc, nie przeciągać struny. Jeżeli Bóg mówi raz, drugi, trzeci i porusza nasze serce, to naszym obowiązkiem jest wykonać to słowo, a nie, tak jak jest w Nowym Testamencie, zobaczyć, przejrzeć się. Faktycznie jest źle i pójść dalej do swojego życia, takiego, jakie dotychczas było. Druga postać, którą chciałbym powołać, to jest taki król, dobrze już nam znany Saul. I to jest, nie będziemy analizowali całego życia Saula, ale chciałbym pokazać taką sytuację i rozmowę, jaką Saul przeprowadził z Dawidem. To jest moment, w którym toczy się, ma zacząć się bitwa, jest ten Goliat, który wszystkich straszy, nikt nie chce z nim walczyć, każdy się jego boi. I zobaczmy z pierwszej księgi Samuelowej. Siedemnasty rozdział. W 17 rozdziale będziemy czytali od 33, ale kontekst jest znany. Przychodzi właśnie, jest moment takiego, taki czas przed bitwą, w której pojawia się ten Goliat, który straszy Izraela. I pojawia się Dawid, młody człowiek, i mówi, że będzie z nim walczył. Przeczytajmy od 33 bo ta rozmowa pokazuje sposób myślenia Saula i sposób myślenia Dawida. Będę czytał pierwszej księgi samolowej, 17 rozdział, 33. Może od 31 pierwszego. I usłyszano słowa, które mówił Dawid i opowiedziano je Saulowi, którego Saul wziął do siebie. I mówił Dawid do Saula, niech niczyje serce nie upada dlatego. Sługa twój pójdzie i będzie się bił z tym Filistynem. Ale Saul rzekł do Dawida, nie możesz ty iść przeciwko temu Filistynowi, abyś się z nim potykał, bo jesteś dzieciną, a on jest mężem walecznym od młodości swojej. I odpowiedział Dawid Saulowi, Pasał sługa twój trzodę ojca swego. A gdy przychodził lew i niedźwiedź, a porywał barana ze stada, wtedy go goniłem i biłem go, i wydzierałem z jego paszczęki, a gdy rzucał się na mnie, ułapiwszy go za gardło, jego tłukłem go i zabiłem go. I lwa i niedźwiedzia zabił sługa twój. Tedyć też będzie i ten filistynczyk nieobrzezany, jako jeden z tych, gdyż urągał wojską Boga żyjącego. Nad to rzekł Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa i z mocy niedźwiedzia, ten mnie wyrwie z rąk Filistyna tego. Wtedy rzekł Saul do Dawida, idź, a Pan niech będzie z tobą. Chciałbym powiedzieć o czymś takim, że Bóg skłania człowieka wierzącego i pokazuje mu, że sposób myślenia ludzki jest zupełnie inny niż, niż myślenie Boże. I znamy ten fragment, który mówi o tym, że drogi moje nie są jako drogi wasze, a myśli moje nie są jako myśli wasze. To pokazuje, że sposób myślenia taki racjonalny, ludzki, analizowania i wnioskowania nie pokrywa się z myśleniem Bożym. I tutaj jest rozmowa między człowiekiem, który myśli w sposób ludzki, i to jest Saul, z Dawidem, który myśli w sposób Boży. Saul analizuje i patrzy na Filistyna, który jest wielki, uzbrojony, od młodości wyćwiczone do walki i patrzy na małego człowieka, młodzieńca, którego tutaj w przekładzie nazywa dzieciną i patrzy racjonalnie. Nie masz szans. Nie jesteś w stanie go pokonać, bo jesteś dzieckiem, ma on jest wyćwiczony od młodości swojej do walki. I zobaczcie, ten sposób myślenia konfrontuje się z Bożym z myśleniem, które reprezentuje Dawid. Dawid mówi, nie, nie. Jeżeli Bóg był ze mną, kiedy walczyłem z niedźwiedziem, z lwem, to również będzie ze mną, kiedy będę walczył z Filistynem. Pomimo, kiedy, pomimo tego, że jak się spojrzy na dysproporcje, to od razu człowiek myśli sobie, że on nie ma szans. I tak samo jest w wojskowości. Był taki generał niemiecki, który mówił, że jeżeli stosunek sił wynosi 1 do 5, jeden do 7, to sztuka wojenna nie ma już znaczenia, wynik jest przesądzony. I to jest właśnie element myślenia racjonalnego, porównywania sił. Natomiast Boże myślenie jest zupełnie inne. Jeżeli on urągał Bogu Niebiańskiemu, to Bóg będzie ze mną, mówi Dawid, i ja go pokonam, I jak wiecie, pokonał go. Ale on uczył się na podstawie doświadczenia, które go spotykało w życiu, uczył się myślenia Bożego, że Bóg był ze mną, kiedy walczyłem ze zwierzętami i będzie ze mną, bo ja mu ufam, kiedy będę się potykał z wojownikiem, który jest wyćwiczony, potężny, dobrze uzbrojony, wyszkolony. Z czym to się wiąże z Nowym Testamentem? Jest fragment, nie będziemy go szukać, ale jest znanym fragmentem dotyczącym tego, że Bóg mówi to ludzi, żeby się przemienili w swoim myśleniu. Przemienili w tym swoim myśleniu, aby doświadczyć, poznać, jaka jest wola Boża jest chyba w liście do Rzymian. Też Pismo mówi, abyśmy się odnowili w duchu umysłu naszego. Pismo też mówi o tym, żebyśmy wszelką myśl poddali w posłuszeństwo Chrystusowi. Co wydaje się taką no, bardzo wymagającym fragmentem, który pokazuje, że wszelka nasza myśl musi być poddana Chrystusowi. To pokazuje, że Ludzkie, naturalne myślenie jest dalekie od Bożego myślenia. I dopiero jeżeli wszelką myśl poddamy Chrystusowi, zaczniemy, zaczniemy funkcjonować w sposób, który Bóg oczekuje i będziemy doświadczać tych rzeczy, które tutaj są opisane, jeśli chodzi o Dawida. Yy, ta sytuacja pokazuje, że Bóg wymaga od nas, żebyśmy się uczyli rozpoznawać, co jest wolą Bożą i też ją realizować i brać z tego doświadczenie, które pozwoli nam pokonać większy problem w swoim życiu. Ludzie różnie reagują. Jest kolejny jeszcze taki przykład, który chciałbym podać, przedostatni. Król Aza. Król Aza... To jest druga księga kronik. Czternasty rozdział od ósmego wersetu. I czytamy. I miał Aza za wojsko noszących tarcze i drzewce z Judy 300 tysięcy, z Beniamina niosących puklesz i ciągnących łuk 200 tysięcy i 80 tysięcy. I wszyscy byli bardzo mężni. Wtedy wyciągnął przeciwko nim Zara, Etiopczyk, mając wojska 10 kroć 100 tysięcy, czyli... Milion? Milion, właśnie. Ja tutaj mam stary przekład, także. A wozów trzysta i przyciągnął aż do Maresy. Wyciągnął też i Aza przeciw niemu i uszykowali wojska w Dolinie Sofata u Maresy. Wtedy zawołał Aza do Pana Boga swego i rzekł O Panie, Ty nie potrzebujesz wielu, abyś ratował tego, który nie ma potęgi. Ratujże nas, o Panie Boże nasz, gdyż na Tobie polegamy, a w imię Twoje idziemy przeciwko temu mnóstwu. Tyś, Pan, Bóg nasz, niech nie ma góry nad Tobą człowiek śmiertelny. A tak poraził Pan Etiopczyków przed Azą i przed Judą, tak iż uciekli Etiopczycy. To jest podobna sytuacja jak z Dawidem. Aza, patrząc po ludzku, analizując stosunek sił mógłby stwierdzić, że nie mam szans. Wojsk tych etiopskich ile ja się, nie mylę, było dwa razy więcej. Ale on wiedział, że patrzenie racjonalne do niczego nie prowadzi, że tu chodzi o to, żeby Bogu zaufać, który nie potrzebuje wielkiej armii. Tak jak, żeby pokonać filistynczyka potrzebował młodzieńca Dawida. To jest potwierdzenie tego, że ten człowiek w tym momencie zrozumiał Boże drogi. Ale zobaczmy szesnasty rozdział. Tu też się pojawił pewien problem i będziemy czytali od początku tego rozdziału. Roku 36 królowania Azy wyciągnął baza król izraelski, przeciwko Judzie i zbudował ramę aby nie dopuścił wychodzić i wchodzić nikomu do azy króla ludzkiego. Tedy, wziąwszy aza srebro i złoto ze skarbów domu pańskiego i domu królewskiego, posła je do Benadada, króla asyryjskiego, który mieszkał w Damaszku, mówiąc przymierze jest między mną i między tobą i między ojcem moim i między ojcem twoim. Oto ci posyłam srebro i złoto, idźże i wzrusz przymierze twoje z Baazą, królem izraelskim, aby odciągnął ode mnie. I usłuchał Benadat, król króla Azy, a posławszy hetmanów z wojskami, które miał przeciwko miastom izraelskim, zburzył Chion, Dan i Abel-Maim i wszystkie miasta obronne neftalimskie, w których były skarby. To, gdy usłyszał Baaza, przestał budować ramy i zaniechał roboty swej. Wtedy król Aza, wziąwszy z sobą wszystek lud ludzki, pobrali z ramy kamienie drzewo jego, z którego budował Baaza i, zbudowali z, i zbudował z niego Gabaa i Maswa. A onegoż czasu przyszedł Hanani, widzący do Azy króla Judzkiego i mówił do niego, dlatego że spoległeś na królu syryjskim, a nie spoległeś na Panu, Bogu Twoim, dlatego uszło wojsko króla syryjskiego z ręki Twojej. Czyż Etiopczycy i Lubimczycy nie mieli wojsk bardzo wielkich, z wozami, z jezdnymi, w mnóstwie bardzo wielkim, a gdy spoległeś na Panu, podał je w, ręk, w rękę Twoją? Albowiem oczy Pańskie przypatrują wszystką ziemię, aby dokazywał mocy swej przy tych, którzy przy nim stoją sercem doskonałym. Głupio uczyniłeś, przecież od tego czasu powstaną przeciwko Tobie wojny. Bardzo ciekawa sytuacja, że człowiek, który doświadczył Bożego działania w sytuacji zagrożenia w czasie wojny, pokonując dzięki Bogu wojska dwukrotnie liczniejsze, nie nauczył się w drugiej sytuacji, też trudnej, niczego i zaczął kombinować na sposób ludzki. Tak jak ten Jeroboam, który zawsze, jak widzimy ze Słowa Bożego, kombinował na sposób ludzki. Dziwna to sytuacja, bo powinien, tak jak Dawid, opierając się na wcześniejszych doświadczeniach, iść dalej, pokonując coraz to większe problemy w swoim życiu w sposób właśnie ponadnaturalny. Natomiast on co zrobił? Zrobił po ludzku, zrobił w sposób racjonalny. Skoro mój przeciwnik, król drugiego państwa ma przymierze z tym trzecim królem syryjskim, no to trzeba to przymierze po prostu złamać i w ten sposób zagrożenie od nas odejdzie. I tak zrobił. I to Bogu się nie podobało i posłał tego Ananiego, który zwrócił mu uwagę. Czyż jak polegałeś na Panu, to Bóg nie działał? Dlaczegoś to zrobił? Głupio uczyniłeś. Od tego momentu będą wojny. I powiem wam, z takiego swojego doświadczenia, że ja tak często właśnie jak Aza się zachowuję. Jest jakiś problem, jeżeli polegał na Bogu, Bóg jest w stanie rozwiązać ten problem. Natomiast jeżeli ja się w pewnej sytuacji przestraszę, zacznę kombinować na sposób ludzki, to nic tego dobrego nie ma. Nie ma za bardzo czasu, żeby o tym wszystkim mówić, natomiast ten przykład tego Azy pokazuje, że można... Żyć trochę tak, trochę tak. Można postępować w sposób zgodny z Bożym myśleniem, ale można też postępować w sposób po ludzku. I z tego są zawsze nieciekawe konsekwencje dla Dzieci Bożych. Chciałbym przejść do Nowego Testamentu i pokazać, że Pan Jezus wymagał od swoich uczniów tego, aby uczyli się na doświadczeniach tych, które przeżyli z Jezusem, po to, aby mogli przejść do następnego etapu. Oni mieli naprawdę bardzo intensywną szkołę, bo bierze się pod uwagę, że bodajże chodzili z Jezusem 3 czy trzy i pół roku, niby dużo, niby mało, ale to był bardzo intensywny kurs. I była taka sytuacja, która pokazuje, czego wymaga Pan Jezus od swoich uczniów. To są dwa fragmenty, chciałem przeczytać z, z szóstego rozdziału Ewangelii Marka. Od 35 wersetu, 6 rozdział Ewangelii Marka. A gdy już czas mijał, przystąpiwszy do niego, uczniowie jego rzekli: To miejsce jest puste i już czas mija. Rozpuść się, Chodzi o lud, który był zgromadzony na to, żeby słuchać pana Jezusa. Rozpuść ich, aby poszedłszy do okolicznych wsi i miasteczek, zakupili sobie chleba, bo nie mając, co by jedli. A on odpowiadając, rzekł im, dajcie wy im jeść. I rzekli mu, szedrzy kupimy za 200 groszy chleba, damy im jeść. A on im rzekł, wieleż macie chleba? Idźcie i dowiedzcie się. A oni dowiedziawszy się powiedzieli, pięcioro i dwie ryby. Wtedy im kazał wszystkim gromadami usiąść na zielonej trawie, usiedli rząd według rzędu, a to po stu, a tu po pięćdziesiąt. A wziąwszy one pięć chlebów i one dwie ryby, wejrzawszy w niebo błogosławił i połamał te chleby i dawał uczniom swoim, aby jedli, aby kładli przed przednie i one dwie ryby rozdzielił między wszystkie. Jedli wszyscy i nasyceni byli, zebrali łomków, dwanaście koszów pełnych i z onych ryb. A było tych, którzy jedli chleby około pięciu tysięcy mężów.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 A tak około czwartej straży nocnej przyszedł do nich chodząc po morzu i chciał je wyminąć. A oni ujrzawszy go chodzącego po morzu myśleli, że to była jakaś obłuda i krzyknęli. Bo go wszyscy widzieli i wylękli się, ale zaraz przemówił do nich i rzekł im Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. I wstąpił do nich w łódź i uciszył się wiatr, a oni sami wso w sobie nader się zdumiewali i dziwowali, bo nie zrozumieli stron, od strony chlebów, gdyż serce ich było zdrętwiałe. Podobny fragment jest w Mateusza w XVI rozdziale, gdzie jest odniesienie do, tych, do, tej, do tej sytuacji rozmnożenia chlebów. I tutaj czytamy w 16 rozdziale Mateusza od piątego wersetu. To też jest sytuacja tutaj od piątego wersetu opisana po tej sytuacji z rozmnożeniem chlebów. A gdy się przeprawili uczniowie jego na drugą stronę morza, zapomnieli wziąć chleba. I rzekł im Jezus, patrzcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i zadeceuszów. A oni rozmawiali między sobą, mówiąc, nie wzięliśmy chleba. Co zobaczył Jezus? Wtedy rzekł, o czymże rozmawiacie między sobą, o małowierni? Żeście chleba nie wzięli? Jeszcze nie rozumiecie? Ani pamiętacie tych pięciu chlebów i pięciu tysięcy ludzi? jakoście wiele koszów zebrali? Ani one w siedmiu chlebów i czterech tysięcy ludzi jakoście wiele koszów nazbierali? Jakoż nie rozumiecie, że wam nie o chlebie powiedział, mówiąc, abyście się strzegli kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił im, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Te oba fragmenty mówią o tym, że Bóg nie tylko w tej sytuacji z rozmnożeniem chleba nakarmił ten lud, ale uczniom pokazał swoją moc, swoje ponadnaturalne działanie i w ten sposób chciał pokazać w Ewangelii Marka, żeby nie dziwili się, że również zobaczą innego rodzaju cuda. W Ewangelii Marka jest opisana sytuacja, że Pan Jezus chodził po wodzie, a oni myśleli, że to jest jakaś łuda, nie wiadomo co. Bardzo się zdziwili, jest napisane, bardzo nawet krzyknęli. Dlaczego tak było? Bo oni nie wyciągnęli lekcji z, tego, z tej sytuacji, z rozmnożenia chleba. Ich serce było zrętwiałe, jest napisane nawet. I gdy zobaczyli Pana Jezusa, który w sposób ponadnaturalny chodzi po wodzie, oni się bardzo zdziwili, a nie powinni się zdziwić. Dlaczego? Bo wcześniej Bóg tak też ponadnaturalnie działał. A sytuacja tutaj opisana w Mateusza, wręcz Pan Jezus mówi im wprost. W pierwszej części tego fragmentu widzimy, że Pan Jezus chce iść gdzieś dalej, chce zmienić temat. Chcę im powiedzieć na temat kwasu faryzeuszów i Sadyceuszów. Chodzi o budę religijną. Tak można w skrócie powiedzieć. Natomiast oni czym byli zaoferowani? Byli, nagle stwierdzili, że nie wzięli chleba do tej łodzi i nie słuchali Pana Jezusa. Oni cały czas myślili, no cośmy zrobili, nie mamy chleba. A Pan Jezus chciał im coś powiedzieć. Pan Jezus szybko się zorientował, że oni go tak naprawdę nie słuchają. I co im powiedział? Jeszcze nie rozumiecie, jeszcze się niczego nie nauczyliście i im przypomina tą sytuację z tymi chlebami. Wy się martwicie, że chleba nie wzięliście? Was, ilu tam, dwunastu czy iluś? A pięć tysięcy, cztery tysiące ludzi zostało nakarmionych. Niczego się nie nauczyliście? Niczego nie zrozumieliście? A ile tych koszyów żeście zebrali? I Pan Jezus im wyrzuca, że nie uczą się tak, jakby chciał, w takim tempie, jaki Pan Jezus Niejako im narzucił, że nie wyciągają wniosków z poprzednich doświadczeń, żeby pójść dalej. Dlaczego? Serce było zdrętwiałe. Zaczęli znowu myśleć w sposób ludzki. No chleba nie wzięliśmy, będziemy głodni. A Pan Jezus powiedział, nie pamiętacie? To nie jest problem. I to, co Bóg od nas wymaga, to uczenia się tego, co jest dzisiaj, żeby jutro korzystać z naszych doświadczeń, żeby uczyć się. Fajne, fajne zdanie powiedział Karol chyba w tym drugim kazaniu albo w pierwszym, że czasami musimy Bogu ślepo zaufać. Bardzo mnie to tak zauważyłem. Nie tylko to zresztą zauważyłem, ale akurat chciałbym to tutaj przywołać. Czasami są sytuacje takie, że to my musimy wykonać pewien krok wiary. Jak patrzymy na Abrahama, to Abraham dostał od Boga informację wyjść z ziemi swojej. I Zobaczcie, nie dostał samochodu terenowego z nawigacją, z GPS-em, który mówi, jak wiemy, jeździmy samochodami, mówi, trzymaj się lewej strony, na rondzie z trzecim zjazdem, jedź tą drogą 5 kilometrów i tak dalej, i tak dalej. I my jedziemy jak po sznurku wykonując polecenia. Tak nie było z Abrahamem. Abraham dostał słowo wyjdź. I kiedy ten przykład Abrahama jest powołany w 11 rozdziale listu do hebrajczyków, tam jest wprost napisane. Wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. Nie dostał. GPS-a, nie dostał mapy. On nawet nie wiedział, dokąd idzie. Ale to, że nie wiedział, dokąd idzie, nie zatrzymało go w tym, aby ruszył. Wiem, że Bóg później, później go prowadził, ale moment, w którym on wykonał ten krok wiary, był właśnie takim totalnym zaufaniem Bogu. Bóg mu nie powiedział, nie dał mu instrukcji, obsługi, nie dał mu trasy, tylko powiedział wyjdź. I on wyszedł. I Pismo mówi, nie wiedział, dokąd idzie. Dokąd idzie. Czasami są właśnie takie sytuacje, że to my musimy... Pójść za Bogiem w zaufaniu, nawet takim ślepym zaufaniu, chociaż to nie jest ślepe zaufanie tak do końca, bo później jak widzimy ten efekt, to widzimy, że, że Bóg miał wspaniały plan, ale Bóg, y, ucząc nas wiary, nie daje nam pełnej instrukcji. My musimy Bogu zaufać i musimy się uczyć. Tak jak apostołowie się uczyli, tak samo my musimy się uczyć czerpać z doświadczeń, które Bóg nam daje. Tak jak królom tym izraelskim dawał różne doświadczenia, chcąc ich czegoś nauczyć, i ludzie różnie reagowali. Tak jak Jeroboam zostawiał te rzeczy, nie szedł za słowem Bożym. Tak jak Aza, raz tak, raz tak. To pokazuje, że to, co jest najbardziej istotne, jest to, czy my Bogu ufając, idąc za Bożym Słowem, podejmujemy właściwe decyzje. Nie opieramy się na tylko na efekcie poruszenia, to jest pierwszy etap. On jest dobry, bo my musimy być zachęceni i tak Bóg czyni. Natomiast najważniejsze jest to, czy my Boże Słowo, które dociera do naszego serca, w praktyce realizujemy. Dopiero wtedy przychodzi Boże błogosławieństwo i ten efekt, który jest dla nas najważniejszy, czyli zbawienie duszy. To wszystko. Amen. Right.